Chciałbym być ma... Paprykalne! Znam tę piosenkę! Rodzisz się przy alei używanych kobiet Kochasz szybciej, płaczesz ciszej niż umrzesz Najpierw przedstawiasz się jako... Ktokolwiek, Później już coraz dumniej Zaczynasz łączyć puzzle Tu gdzie łatwo jest tylko na początku wciąż Czekasz na światło przy przylądku Chod a co jeśli spaliłeś za dużo mostów A co jeśli zniszczyłeś za dużo jeden most? Co? Co jutro znowu zabierze cię nigdzie? Do zobaczenia na ślepej uliczce Ostatnia hazalia więcej w toniczce I nie czujemy znowu nic nawet nie woli już Wytrzymałeś zwania straży graniczne To no samo co rano sprawia, że zaraz znikniesz Popił w będzie na popielniczce Jesteś dzieckiem jednej wytycznej I, I, I Przed tobą najgorsze, więc patrzysz przez ramię Nie mów nic, nie rób nic Bądź nikim, puszczasz drako w swoim życiu W nie pamięć Tylko tak można uniknąć krytyki Masz stres w pigułce, życie w pigułce Gorzkie pigułce odszali Może wykrzyczałbyś się prosto z mostu po tuszkę, Gdybyś wcześniej na wkurwie w sekundę nie popalił To twoje życie, w którym nie macie Twoja to w której nie macie, Nic nie gra i nie ma nic Jest tylko teraz i dziś I nawet scenaby brzmi jak Nubli Nie zapominaj, że takie jest życie A ten symbol nad łóżkiem przewidzi każdy twój ruch Może go trochę martwić, ten stryczek, ale ty nie mori Dobrze, to my się pożegnamy pożegnamy. <laughs> A pożegamy to my się za chwileczkę od tej niesamowitej muzyki kolorowej. <fantastycznej>. Mam nadzieję, że wy się nie pożegaliście, słuchając nas naszych wypocin i wymioci. Ja się pożygałem trochę, ale to jest tak zwana cofka, że żygasz sobie do buzi i połykasz to z powrotem. Tak, czujesz ten kwas solny w ryju, ale wszystko jest pod kontrolą, bo no, nie uroniłeś ani kropli. Tak robią modeleczki, ludzie. Tak robią modeleczki, tak robią I twoi, wujkowie, twoi wujkowie na weselach. Elo, I jeszcze wszystko. Tak. Ale nie, bo ciotka trzyma w ryzach. I Jay-Z przyszedł jeszcze się pożegnać. Jay-Z, powiedz coś w angielsku, mate. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Beyoncé? What, what, what, um, what Co what up? Up what, what what jest? <laughs> z to Co jest? z Lemonade, jest? Dlaczego ją jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? to jest? Co z jest? Co But jest? Beyoncé jest? jest? No, okej. Okay, to my się pożegnamy. To mówiłem ja, Czarek. tu! To, to mówił nas panamski kolega. Żegnamy <głos> się i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym blend tape'ie. <głos> mam nadzieję, że wyjdzie niedługo, ponieważ jest to bardzo fajna zabawa siedzieć tu, tutaj i bardzo nam miło. Tłusty, że nas zaprosiłeś. Wy, wypijmy za blendy! Elo! Za blendy na róże! Na górze róże, na dole taniec na róże Na górze róże, na dole fiołki Na dole Tu się żegna Na górze róże, na dole banan, a my się kochamy jak Eugeniusz i Damian Jak Tolek banan Dupa. Dupa. O nie Tymon Zbyt korowo, Tymon, przysta. Przy człowieku oszalałeś? Nie, nie puszczą tego Nie tego puszczą nigdy Znaczy nie mówimy, oczywiście to jest wszystko dograne z drugiej ścieżki Nie przeklinamy przy dziecku, ok? I wrzućcie to do tego blendu, proszę, bo to ważne Halo? Nie, nie mów tak głośno! Dobra! Nie mów tak pa, głośno. Papa. Halo? Nie, nie, nie, nie.